Misterium Grozy otwieramy po raz ósmy dzisiejszego wieczoru czwartkowego o godzinie 18.30. Mniej więcej witają Was jak zwykle Krzysztof Korsarz-Biliński i Michał Snawski. Mam nadzieję, że zostaliśmy Was w dobrym zdrowiu. Oczywiście jak na horror przystało. O wasze zdrowie pytamy nieprzypadkowo, bowiem pierwszy utwór, jaki dzisiaj zagościł w naszej audy audycji i otworzył ją, był to zespół Szub Nigurat, awangardowo rokowy który większość swojej twórczości poświęcił inspiracjom Howardem, Philipsem, Lovecraftem i jego mrocznymi opowieściami. Dzisiejszą audycję, jak już wspomniałem, otworzył utwór pod tytułem Jok Sotot i była to z pewnością jedna z bardziej szalonych kompozycji tegoż zespołu i stąd nasza obawa o wasze zdrowie. Mamy dla Was wiadomość małą mroczną, ale jednocześnie bardzo o nas zadowalającą. Jest to wiadomość tym lepsza, że dawno nie było czegoś takiego. Nie mieliśmy okazji do świętowania czegoś takiego w naszym e, małym e, świadku polskiej grozy. Otóż Kochanka Szamoty, film Grozy na podstawie Stefana Grabińskiego, na podstawie jego opowiadania. Został ufundowany przez, na serwisie Polak Potrafi i teraz już wchodzi oficjalnie do fazy nagraniowej, zdjęciowej. Bardzo nas to cieszy, bo projekt ten wspieraliśmy. Oczywiście wspieraliśmy go zarówno i finansowo, jak i tutaj można powiedzieć promocyjnie. No i udało się. Tutaj akurat jest też o tyle fascynująca sprawa, że Kochanka Szamoty osiągnęła swój sukces wielki w ciągu jednego dnia. W 24 godziny zebrali jakby drugą połowę, no powiedzmy, no nie, nie całą, ale jakby dużą część funduszy, które były, które, których brakowało do tego, aby projekt mógł się udać zrealizować. Tutaj akurat kwestia była tego, że y, twórcy Kochanki Szamoty swoje pieniądze zbierali na scenografię, która okazuje się jest jakby najbardziej kluczowym punktem tego filmu. No i jako, że zbiórka się udała, mamy nadzieję na to, że scenografie w tym filmie będą naprawdę powalające, a skoro będą zbudowane fizycznie, a nie komputerowo, tym bardziej nas to cieszy. No muszę powiedzieć, że zdarzył się prawdziwy cud na trumną, bo miałem przyjemność monitorować w ten dzień, kiedy kochanka zbierała ostatnie... ostatnie 24 godziny w zasadzie monitorowałem poczynania twórców i kiedy zaczynali... kiedy mieli 24 godziny na, na zebranie już tej finalnej kwoty czyli 16 tysięcy złotych no mieli tylko ich 12 o czym tuż przed tym jak, jak o 18 e, skończyło się ich... Ich i skończyła się ich cała akcja. Mieli tych 1018. E, no jestem pod wrażeniem, naprawdę. Nie wiem jak to się stało. Oni chyba też nie, nie wierzą w to całkowicie. Ja też nie wierzyłem, szczerze mówiąc, nawet, nawet e, kiedy dawałem swoje skromne fundusze. Miałem wrażenie, że może być ciężko. I co? stał się cud. No naprawdę to może być początek czegoś wielkiego. Tak, właśnie pokładamy wielkie nadzieje w twórcach filmu Kochanka Szamoty. W tym sensie, że uważamy, iż są to osoby, które naprawdę będą potrafiły podnieść polskie kinogrozy do rangi no, na pewno dużo wyższej niż te produkcje, które do tej pory ukazywały się na naszym, można powiedzieć, rynku. Oczywiście nie były u nas tworzone tylko same złe filmy. Mamy również świadomość o tym, że powstało kilka naprawdę dobrych produkcji tudzież mniej lub bardziej związanych z horrorem, a z nastrojem grozy oczywiście jak najbardziej. Jednak mimo wszystko takiego stricte dzieła filmu grozy no dawno, dawno nie było już naprawdę dobrego i tym bardziej właśnie liczymy na to, że Kochanka Szamoty paste te przerwie, a później cóż, może twórcy filmu pójdą na całość i zrealizują pełnometrażowy, porządny horror. No i pytanie jest takie, jak to przyjmie ogólnie rynek filmowy, to znaczy czy teraz będzie wielki boom na horrory. bo fajnie, nie? No byłoby, byłoby, aczkolwiek jasnym jest, że jednak horror w Polsce jest gatunkiem filmowym, no dosyć niszowym, ale nigdy nie wiadomo, bo jeżeli Kochanka Szamoty, będąca filmem, który pojawiał się będzie na różnego rodzaju festiwalach, filmem oczywiście krótkometrażowym, ale mimo wszystko mamy nadzieję, wzbudzającym zainteresowanie. Dlaczegożby nie, bo skoro jeżeli się okaże, że i nawet ludzie są tym zainteresowani, oglądają film z przyjemnością, przychodzą na niego i no, bądź co bądź tworzą dobre opinie, hmm, dlaczego później nie pójść za ciosem i nie tworzyć rzeczywiście czegoś ku lepszej y, rozpoznawalności polskiego rynku właśnie horroru i grozy? No, pomyślmy sobie tak, że polskie kino w tej chwili ma problem taki, że robi bardzo dużo dramatów i w zasadzie tylko tyle. No i komedii romantycznych, których nie liczę, bo to aż szkoda gadać o tym, jak to, jak to wygląda w tym momencie. Dramaty polskie kino robi dobre i nawet niektóre się zdarzają bardzo dobre, ale właśnie ten nastrój, ten nastrój, który... który jest taki ciemny, gęsty, przydałby się dobremu filmowi grozy i wcale nie trzeba jakoś szczególnie dużo pieniędzy i efektów żeby zrobić taki dobry film no wiesz Michał, akurat tutaj, jeżeli zostaniemy przy tych kwestiach filmów dramatycznych, nazwijmy to tak ogólnie, a również związanych jakby z nastrojem grozy, na myśl przychodzi mi chociażby film, który nie miał za sobą wielkich nakładów finansowych, a był świetnym materiałem związanym z grozą, thrillerem. Film Palimpsest, nie wiem czy go oglądałeś. Dla mnie to był jeden z tych naprawdę strasznych obrazów ludzkiego umysłu. No, przyznam ci się, że nie oglądałem, ale będę musiał obejrzeć w takim razie. No, Masz to... zadanie na za tydzień. No, za dwa. No, za dwa. Dobra. Za dwa tygodnie opowiem szerzej o moich wrażeniach z tego filmu, co przyrzekam solennie już na antenie. Natomiast no, mi się marzy, tak jak powiedziałem, boom na horrory i nie wiem, czy literatura jest zdolna w tym momencie zrobić tak wielki boom, o jakim by nam chodziło popkulturowe -pop ruszenie w narodzie. A filmy? No, filmy tak. Przecież ludzie chodzą do kina bardzo, bardzo chętnie i ściągają z torrentów jeszcze chętniej, więc no, kto wie. Od czegoś musi się to zacząć. 7 września tegoż roku, czyli całkiem niedawno, zostały ogłoszone wreszcie długo oczekiwane nominacje do nagrody imienia Stefana Grabińskiego. Te nagrody będą przyznawane oczywiście na festiwalu Kwason 17 października, którego już powoli zaczynamy być promotorami. Warto na ten festiwal z pewnością wybrać się wszystkim tym, którzy literaturę grozy i ogólnie klimat grozy i horroru czują w sobie i są bądź to twórcami, bądź też maniakami tego gatunku. Jak już wspomniałem, nominacje zostały ogłoszone, a mniej więcej o całości tego wszystkiego procederu i też wyłonionych nominowanych, no to tutaj mo mogę oddać głos Michałowi, bo będzie mógł o tym powiedzieć wszystko bardzo dokładnie. Nominowanych zostało parę tekstów, które moim zdaniem są bardzo różnorodne i pokazują właśnie tą różnorodność polskiej grozy, o którą nam chodzi, bo i są teksty... No, można powiedzieć trochę bizarro, jak na przykład Kotku, jestem w ogniu, Dawida Kaina, które, no, to jest groteska, prawda, ale, ale też troszeczkę już ustyluje w, w stylu bizarro. Są też teksty, teksty wykraczające troszeczkę na, można powiedzieć, rynek szerokiej prozy, takiej już międzygatunkowej, jak na przykład książka Oli Zielińskiej, Przypadek Galicji, właśnie tutaj też jest ciekawy ten dualizm w nagrodzie jako, że przyznaje to zarówno środowisko twórców, jak i środowisko czytelników, czego nagroda powinna być mniej więcej wymiarna oczywiście nie dla każdego tak, to, tak ta sprawa wygląda natomiast no ja muszę, tak jak wcześniej powiedziałem przyznać, że teksty są bardzo różnorodne no kogo my tu mamy? Jeśli chodzi o kategorię opowiadanie mamy Julka Wojciechowicza z opowiadaniem Ostatni Prezent, to się ukazało w antologii To Story, z bardzo też zresztą ciepło przyjętej antologii, w której też miałem zaszczyt być i też pojawiła się ona, z tego co pamiętam, na liście 100 książek do przeczytania w Empiku, w głośnej bądź co bądź akcji, Empiku. W Polsce to wszystko takie co chwilę głośne jest. No, małe środowisko i mało czytelników to wszystko jest głośne, prawda? Dalej mamy Piotra Borowca, bardzo obiecującego debiutanta, pisarza, który napisał opowiadanie Tam, gdzie mieszkają szczury i później Pauline Król, też świetną piewczynię gatunku grozy znaną choćby z bloga W Świecie Słów, na który serdecznie zapraszam, z opowiadaniem Historia. Potem mamy osobę, której przedstawiać w sumie nie trzeba za bardzo, jeśli chodzi o e, literaturę grozy. Jest to... Taki również słuchacz Radia Panteon, bo współprowadzimy nasze czwartki grozy, można powiedzieć. No to, to już powinniście wiedzieć. E, to jest Magda Kałużyńska z opowiadaniem Inri. Ciekawe o czym było, prawda? No, zachęcam do przeczytania, zwłaszcza, że niedługo Jeśli jeszcze się nie pojawiły, to się pojawią mm, Teksty opowiadań w, w PDF-ach Na naszej stronie polskagroza.pl Potem mamy Łukasza Radyckiego Z opowiadaniem per aspera ad inferi I tutaj Łukasz Radyski też był Przedmiotem głośnych dyskusji Jeśli chodzi o jego książkę, o której zaraz powiem a ja jestem przekonany, że Łukasz jest jednym z mocniejszych, jak dla mnie, pretendentów do tronu polskiej grozy na, za rok 2014, ponieważ no, jak ten człowiek pisze, no to tak, to nie, mogę, nie mogę się ciągle um, przestać z tym zachwycać. I na końcu mamy Sebastiana Uznańskiego, człowieka, pisarza, który jest no rozpoznawalny w środowisku fantastycznym ogólnie e, publikował w, w Nowej Fantastyce opublikował parę ciekawych książek zachęcam do zapoznania się z twórczością i tutaj mamy opowiadanie, opowiadanie nawet cienie będą szeptać e, okazało się to w Miesięczniku Nowa Fantastyka dalej mamy kategorię książka i tutaj może powie parę słów Krzysiek Wśród nominowanych książek mamy kolejny raz nazwisko Magdaleny Kałużyńskiej z jej drugą dużą powieścią, Alwetor Białe Miejsce. Powieścią, o której oczywiście na łamach Misterium Grozy już mówiliśmy. Znacie więc nasze zdanie na ten temat. No i chyba jest to jedna z tych książek, której które ja kibicuję tutaj bardziej. Drugą pozycją, która na liście nominowanych znalazła swoje miejsce to Łukasz Radecki i horror klasy B, właśnie ta książka, która wzbudziła troszeczkę kontrowersji ostatnimi czasy, zresztą kontrowersji i uwag bardzo trafnych, które trzeba będzie w jakiś sposób również na łamach czy Misterium Grozy, czy ogólnie popularno tutaj dziennikarskich omówić ażeby pewne wątpliwości rozwiać i temat uściślić. Trzecim nazwiskiem wśród nominowanych na nagrodę z imienia Stefana Grabińskiego to Stefan, również Stefan Darda i również osoba z Przemyśla, Nomen Omen. Opowiem Ci roczną Historię, to zbiór opowiadań, który został właśnie nominowany w kategoriach książkowych do nagrody. Wspomniany Dawid Kain i Kotku, jestem w ogniu, to czwarta z książek i ostatnia pozycja właśnie Aleksandry Zielińskiej, przypadek Alicji, powieść wykraczająca poza ramy tylko literatury grozy, o czym Michał wspominał i będąca wielowątkowym akurat dziełem, co oczywiście jak najbardziej, jeżeli wpiszemy takie dzieło w krąg literatury grozy, może tylko być in plus z tego powodu, że Wiele osób czytających tę książkę z różnych powodów sięga nomen omen po literaturę grozy i być może do niej się też również przekonuje. A powieść Aleksandry Zielińskiej, z tego co słyszałem, nie tylko ze względu na nominację do nagrody, została również ciepło przyjęta przez różne środowiska krytyczno-literackie. Wystarczy powiedzieć o bodajże polityce, która przyjęła bardzo ciepło tą powieść, tak mi się wydaje, Ciepło też przyjęły ją feministki, które okrzyknęły ją jedną z lepszych powieści dotyczących gender. Nie wiem, czy to jest trafne porównanie. Może, może nie. No, ale nie, wierzy, nie, nie wierzy, nie ludzie niektórzy wyczytują z książek to, co potrzebują, więc skoro dla nich ta książka taką była. A to prawda, że też e, i Ola skupia się w swojej książce zarówno na problemach związanych z, z seksualnością, płciowością, także problemach związanych z posiadaniem dzieci, aborcją, to są bardzo trudne tematy, ale też świetne, świetnie ujęte w przypadku literackiej grozy. A co do reszty pozycji? No, ja już powiedziałem, ja, dla mnie to jest przede wszystkim różnorodność i o to tutaj chodzi, bo polska groza to nie jest, jak niektórzy też krytykując Środowisko, zauważali niby, że, że jest, cała jest zła i tak dalej. Nie, polska groza nie jest cała zła i zawsze się trafi coś ciekawego, dlatego że jest róż różnorodna przede wszystkim. I mamy tutaj właśnie, ta nagroda to pokazuje. Mamy Ole Zielinską ze swoją ciekawą powieścią, mamy Dawida Kajna, który bardzo poszedł w stronę bizarro i, i groteski. Mamy też. Y Magdę Kaużyńską, która prawda tutaj w alwetorze miażdży równo w wszystkie wyobrażenia o horrorze. Mamy horror Kasy B, który no, jest horrorem kasy B i też nawiązuje też do tego właśnie podgatunku. To jest. Wiesz mi, tak wydaje mi się, że trzeba tutaj powiedzieć, że w, na rynku literackim i wśród twórców, a także czytelników polskiego horroru, jednak rośnie coraz bardziej świadomość gatunku i to jest istotne, czyli to, że ludzie piszący horrory nie sugerują się pewnymi już zastanymi motywami i dziełami, ale starają się rozwinąć, rozwijać literacko ten gatunek, wprowadzać nowe elementy i bądź co bądź, ja czytając polską literaturę grozy, zauważam, że wielu pisarzy zaczyna mieć swoją własną, indywidualną twarz, można powiedzieć w cudzysłowie. I to jest bardzo istotne, bo jeżeli taki pisarz horroru zacznie mieć swój własny, pewien rozpoznawalny styl, to już jest pewna droga do sukcesu. No właśnie i to mi się bardzo podoba, bo w przeciwieństwie do wielu książek fantazy, które są pisane, mam wrażenie troszeczkę na jedno kopyto. Nie, mów mi o fantazy, nie, dramat, <laughs> no, nawet nie dramat. Fantazy to już coś gorszego niż dramat. No właśnie, nie wszystkie, co prawda i jest wiele książek fantazy, które podziwiam, ale większość jest pisana na jedno kopyto. No to tutaj właśnie wyodrębniają się różne podgatunki, spojrzenia na grozę w, w tą lub w inną stronę. Wystarczy wspomnieć o człowieku, który pisarzu, który nie został nominowanym e, akurat, ale jego książka też zasługuje na wspomnienie chociażby e, o Gajku, który w ciemnej historii księżyca połączył świetnie horror i science fiction i to wyszło mu naprawdę fenomenalnie. No, co do ciemnej strony księżyca Grzegorza Gajka, to pewnie za jakieś niebawem będziemy mieli dla Was zaskakującego newsa związanego z tą książką, ale o tym na razie cichosza, a że ta książka była wydana dosyć parę lat wcześniej niż nominacje do tegorocznej nagrody. Cóż, nie można było tam tej książki umieścić, a z pewnością byłaby według mnie jednym z faworytów. Z pewnością tak. No a tutaj, jak... Uważasz, Krzysiek, kto ma największe sz szanse na, na y, statuetkę? Ciężko tak y, wiadomo w jakiś sposób tutaj cokolwiek mówić i sugerować. Trochę mnie, y, że tak powiem, zbiłeś z tropu tym pytaniem. Y, no nic, ja mam swoich faworytów, może nie będę ich wymieniał i z pewnością na nich będę głosy oddawał, aczkolwiek y, jak mówię, tutaj trochę powtórzę za tobą, że jest bardzo duża różnorodność. Powiem szczerze, zawsze byłem tak trochę sceptycznie, mimo wszystko, mimo całej tej splendoru, jaki wiąże się z nagrodami, mimo całego takiej radochy, którą na przykład później ma pisarz, że a kurczę, dostałem nagrodę i jest wszystko fajnie, to mimo wszystko zawsze byłem zdania, że literatura to nie sport i ciężko jakkolwiek porównywać ze sobą, którekolwiek dzieła literackie, czy są lepsze, czy gorsze. Sami nieraz z niektórymi dziełami literackimi mamy taki problem, że jedne czytamy w bardziej sprzyjającym dla naszego odbioru tych dzieł okresie, inne w gorszym. Tu akurat, tak jak mówię, no, literatura to nie jest sport, a nagrodę, nagrodę przyznamy ze względu na nasze własne osobiste sympatie. No i chyba to też liczy się w tym wszystkim, a więc kto, który z autorów więcej tych sympatii sobie zjedna, no to, to jego wygrana. No właśnie, zawsze też jakoś miałem wrażenie, że nagroda jest bardziej dla czytelników niż właśnie dla, dla pisarzy, którzy niewątpliwie się cieszą z dostawania ich, ale no bo to jest prawda docenienie pracy, tak? Natomiast, no to czytelnicy są najważniejsi. To oni mogą dostać wskazanie na co, na co należy i fajnie by było zwrócić uwagę, to wydawcy mogą pomyśleć sobie, że polska groza jest warta wydawania, skoro nagroda jest przyznawana i skoro te właśnie pozycje wzbudziły aż tak duże zainteresowanie. Wystarczy powiedzieć, że właśnie w czytelnikach jest, jest ta moc, która nagroda tak naprawdę żyje. Przypomnę, że w zeszłym roku mieliśmy no, czytelników, którzy zagłosowali na nagrodę Grabińskiego. Pierwszy raz pojawiającą się nieznaną, i tak dalej, było prawie tyle samo co czytelników, którzy zagłosowali na nagrodę Zajdla, wobec czego no to, to jest no, samo mówi przez siebie, moim zdaniem. Zespół Dead Dance to bardzo specyficzna grupa, która, której muzykę po prostu określić jednoznacznie nie jest w stanie nikt. Ja dzisiaj pomyślałem sobie o jednej z moich ulubionych płyt, zresztą nie tylko mojej, ale jest to płyta, której geniusz docenia bardzo, bardzo wielu e, krytyków muzycznych, a także po prostu fanów. Płyta Within the Realm of Dying Sun. E, na tej płycie utwór otwierający Anywhere Out of the World to utwór, który pamiętam po dziś dzień i jest to jeden z moich ulubionych utworów Dead Can Dance. Chociażby z tego powodu, że był chyba pierwszym, który usłyszałem w ich wykonaniu i który zauroczył mnie tak silnie, że później cały urok zespołu Dead Can Dance spłynął na mnie tak, że po dziś dzień bardzo, bardzo cenię sobie ich twórczość, zarówno jako Dead Candence, jak i później twórczość solową obu wykonawców. Może niektórych zadziwić fakt, że Dead Candence znajduje się w tutaj audycji, gdzie raczej mamy do czynienia z grozą, jedynie, aczkolwiek nie zawsze, jednakże tutaj klimat romantyczny i klimat bardzo, bardzo smutny tego utworu również do ogrozy wydaje mi się pasować, a tym samym Dead Can Dance. Jeżeli chodzi o literaturę grozy, to jedną z takich istotnych rzeczy w całym tym fenomenie jest to, żeby taką literaturę ująć też w ramy jakieś teoretyczno-literackie, żeby ta literatura grozy nie była samą sobie i nie była pewnego rodzaju outsiderem, jeżeli chodzi o kształt literatury, ale była też tworem udokumentowanym, opisanym i w jakiś sposób zrozumianym nie tylko przez samych czytelników, ale również przez krytyków literackich, tudzież właśnie literackich teoretyków. Dziś w związku z tym pomyślałem sobie o tym, aby poruszyć pewnego rodzaju temat opracowań o literaturze grozy. Na pomysł taki po części natknął, natchnął mnie Piotr Borowiec, który tu i ówdzie gdzieś takie teksty związane z teorią literatury grozy udostępniał, gdzieś je wyszukiwał i dzięki temu zebrał nawet całkiem pokaźny, pokaźną listę tych tekstów. Dzisiaj właśnie o takim temacie myślałem, żebyśmy troszeczkę tutaj na antenie Misterium Grozy Opowiedzieli. A to też z tego względu, jak już wspomniałem, że przecież na temat różnego rodzaju gatunków literackich powstaje całkiem spora grupa dzieł teoretyczno-literackich, również też historyczno-literackich oczywiście. Jeżeli chodzi przecież o fantastykę naukową, jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Tekstów, czy to publicystycznych w różnych czasopismach, czy też właśnie pracy zbiorowych lub też monografii różnego typu, tego znajdziemy bardzo, bardzo dużo. A gdyby tak sięgać po opracowania na temat literatury grozy, z pewnością jest tu już troszeczkę gorzej. A my dzisiaj myślimy o tym, żeby kilka takich tytułów wam przytoczyć. No cóż, na początek. Pierwszy, pierwszy wielki kamień milowy na polskim oczywiście, można powiedzieć, rynku, bo tutaj akurat skupimy się bardziej na tym, co ukazało się w Polsce. Nie będziemy mówić o tych wydawnictwach dotyczących literatury grozy, które ukazały się na Zachodzie, gdyż wiadomo, jest tego bardzo, bardzo dużo i no, rynek ten jest nieporównywalny z naszym, ale u nas też nie byliśmy, można powiedzieć, w ciemie bici. Pierwszą taką dużą książką, która postawiła kamień milowy w polskiej literaturze grozy jest książka wydana przez wydawnictwo Czytelnik, książka Marka Wydmucha gra ze strachem. Dotyczy ona praktycznie podziału wszystkich podgatunków literatury grozy, dostępnych do roku 1975, bowiem w tym roku ukazała się ta książka na polskim rynku i było to bodajże pierwsze wydawnictwo, które wprowadziło na nasz rynek Howarda, Philipa, Lovecrafta i to w tak sporym Ujęciu, że poświęcony został mu aż cały jeden rozdział tejże książki w porównaniu do tego, że innym całym podgatunkom literackim jakby zostały poświęcone, powiedzmy, osobne rozdziały, osobne rozdziały na przykład na wampira, a przecież wiadomo, że temat wampiryzmu jest strasznie szeroki, temat nawiedzonych domów również, a tutaj sam temat jednego autora, Howarda Philippa Lovecrafta, został właśnie ujęty w jednym rozdziale, co tylko świadczy o tym, że Marek Wydmuch miał nosa co do fenomenu tegoż pisarza. Oczywiście dzisiejsza audycja nie ma na celu jakby pokazania wszystkich tych dzieł teoretyczno-literackich, nie ma również na celu ich ujęcia w chronologicznym jakby zakresie, ale pokazania na te, które są najistotniejsze według nas, no i według też Piotra Borowca, który nam tutaj pomógł tę listę znaleźć. No a myślę, że taką listę udostępnimy na fanpage'u. Tak, wszystkich tak z pewnością zrobimy coś takiego, że ładnie to pozbieramy do kupy i z takimi odnośnikami będziemy mogli te wiadomości podać wszystkim, którzy zainteresowani są tym tematem. Co do pozycji, może dzisiaj będzie to troszeczkę w sposób listy podane, ale myślę, że warto chociażby samymi tytułami tutaj Was troszeczkę uczulić. Michał Kruszelnicki to autor książki Oblicza strachu, tradycja i współczesność horroru literackiego. Pozycji, której jeszcze osobiście nie miałem w rękach, a która już z opisu, jaki udało mi się do niej wyczytać, jest pozycją naprawdę musową dla każdego fana tejże literatury. Oczywiście dużo opracowań dotyczy tematu powieści gotyckiej lub też klasycznego word fiction, gdzie na przykład mamy tutaj pracę zbiorową wokół gotycyzmów wyobraźnia, groza, okrucieństwo. Mamy taką pozycję jak wydanie z 2003 roku w Poznaniu przez wydawnictwo poznańskie pozycji Dracula, wampir, tyran czy bohater autorstwa Ilony Czamańskiej. Mamy też taką przekrojową pracę Anny Gemry od gotycyzmu do horroru. A także bardziej taką naszą tutaj bliższą, można powiedzieć, pozycję, pozycję Anity Has Tokarz, horror w literaturze współczesnej i filmie. Te pozycje pewnością y, przysłużą się do tego, żeby zrozumieć bardziej zjawisko horroru i przede wszystkim poznać też y, innych autorów, którzy tworzyli w tym nurcie. Jest bowiem, nie wiem czy Michał akurat zgodzisz się na przykład ze mną, że pokutuje niestety w polskim środowisku czytelniczym y, taka mania, że jak czytamy horrory, no to y, tutaj akurat wielu krytyków również rynku literatury grozy zauważyło coś, co no, no, no, no, powiedzmy, że jednak trafnie taką zależność, że kiedy się pyta, jakie jak są twoi ulubieni autorzy, jakich pisarzy cenisz najbardziej, no to co tutaj mamy? Niedługa lista. Stephen King, Dan Kunz oraz Graham Masterton, tudzież ewentualnie James Herbert. A co z resztą pisarzy? To już jest chyba troszeczkę jakby, nie wiem, mniej, mniejsza ilość tych nazwisk się pojawia. No tak, to jest jeden z powodów, dla którego też y, utworzyliśmy Nagrodę Polskiej Grozy imienia Stefana Grabińskiego, dlatego, że strasznie mało jest świadomości, jeśli chodzi o innych twórców, że są tylko ci najbardziej promowani, którymi tapetuje się, można powiedzieć, półki. King, Masterton, Kunst, y, Campbell, może czasami. I co z innymi Twórcami. Co z twórcami innymi amerykańskimi, teraz przebija się na pierwszy plan Jack Ketchum na przykład. Co z twórcami polskimi przede wszystkim? To jest, to jest dobre pytanie. Właśnie, dlatego uznajemy, że te opracowania pozwolą tutaj akurat wielu osobom przejrzeć na oczy, że naprawdę mamy tej literatury grozy dosyć sporo. Oczywiście nie zawsze są to powieści czy też opowiadania najwyższych lotów. Tak jak wszystko, literatura grozy w Polsce też ewoluuje, ale rynek staje się już coraz bardziej wymagający i coraz jakby bardziej uczulony na postawę i też warsztat pisarski twórców horroru. Tu akurat chciałem jeszcze napomknąć o dwóch rzeczach. Pierwszą z nich jest Biuletyn Carpe Noctem. Biuletyn Carpe Noctem ukazujący się bodajże cyklicznie. Tutaj akurat mamy numer drugi, a tak ogólnie pierwszy z 2011 roku z tytułem, z podtytułem Precz z horrorem zgniłego zachodu Polacy piszą grozę. W tym właśnie biuletynie pierwszy raz chyba jakby mamy do czynienia z ujęciem tego najbardziej współczesnego nam rynku literatury grozy. Wśród osób, które zaangażowały się w... Pisanie, tworzenie tego biuletynu jest chociażby jedna z bardziej znanych postaci Pawła Matei, który o literaturze grozy bardzo często w wielu kwestiach się wypowiada i bardzo trafnie. Jest wywiad z Łukaszem Orbitowskim, który jeszcze wtedy był w swoim mniemaniu pisarzem horroru. Współudział oczywiście przy tworzeniu całego biuletynu brały takie osoby jak Agnieszka Brodzik, Michał Budak, Mateusz Kopacz, no wspomniany Paweł Mateja, Rafał Siciński oraz Paweł Szczepanik. Te osoby... Hmm, przygotowały rzeczywiście bardzo takie sensowne zbiorowisko różnego rodzaju pozycji na naszym rynku grozy już od lat powiedzmy 80. gdzie tutaj mamy powieści Jerzego Siewierskiego, którego też przecież niewiele osób już pamięta, który rzeczywiście był świetnym pisarzem, jeżeli chodzi o taką powieść, no troszeczkę można powiedzieć gotycką, ale na przykład, jeżeli chodzi o jego utwór Przeraźliwy Chłód, wydany przez wydawnictwo Alfa w 90 roku, jest to powieść, którą ja zaliczyłbym do powieści okultystycznej i tak też zrobiłem w swojej pracy dotyczącej tego tematu. Mamy przecież Jerzego Nowosada, mamy Tadeusza Oszubskiego, Wśród tych bardziej znanych postaci jest też Lech Majewski z pozycją hipnotyzer, która jest taką no, pozycją około literatury grozy. Jest mocno związana właśnie też z wątkami ezoterycznymi i numerologicznymi, ale mimo wszystko jest to pozycja, która o ten klimat zahacza. No jest przecież Jarosław Grzędowicz, który też nie oparł się fascynacji horrorem. No i tak jak wspomniałem, ludzie już nam prawie bardzo bliscy, czyli Dawid Kain, Robert Cichowlas, tudzież jeszcze... Kazimierz Kyrcz. Tak, Kazimierz Kyrcz przecież... No i jedna rzecz tutaj w tym biuletynie, to tylko co za, za co można by było tutaj sklepać tyłki co niektórym osobom, to to, że pomylili autora grozy Krzysztofa Dąbrowskiego z jakimś Konradem Dąbrowskim, którym oczywiście on nie jest, ale którego książkę tutaj również przedstawiono. Biuletyn wydawnictwa Carpe Noctem udostępnimy na naszym fanpage'u na Facebooku, więc będziecie mogli pobrać go sobie stamtąd. Nie będziecie musieli go szukać już niebawem, właśnie tak jak wspominam, znajdzie się on na naszej stronie i będziecie mogli poznać się, zapoznać się z tymi materiałami. A przy, przyznać trzeba, że Karpenok ten wykonał tutaj świetną pracę i jest to naprawdę bardzo dobre zestawienie. Zwłaszcza, że tam widziałem też i Anie Kaintoch, która się przewinęła, i też Siedlara, nazwisko też. Wszystko tutaj jest, więc no, jak najbardziej polecamy wszystkim, którzy są zatwardziałami czytelnikami Grozy i chcą się dowiedzieć jeszcze więcej. Jak, jak tym samym widać, ten rynek nie jest mały. A druga i tu dla mnie już po prostu niesamowita praca, to coś, to, to praca o której no, trzeba powiedzieć, że jest kamieniem milowym współczesnego horroru w Polsce, praca Ksenii Olkusz, współczesność w zwierciadle horroru. Jest to praca naukowa z 2010 roku, która bardzo, bardzo wnikliwie opracowuje temat horroru i dzieli go na trzy główne rozdziały, czyli urbanistykę grozy, a więc jakby Tutaj akurat podrozdziały są tego typu: jak miejskie pejzaże, złe miejsca, czy też pustkowia grozy. Rozdział drugi to cywilizacja i społeczeństwo, i tutaj mamy groźną samotność, szatańską globalizację seryjnych morderców itd. A także rozdział trzeci tej pracy gabinet osobliwości, czyli mamy do czynienia z wszelkiego rodzaju z morami, potworami, zombiakami itd które zasiedlają strony literatury grozy i po prostu tą pracę można potraktować jako pewnego rodzaju kompendium współczesnej literatury grozy w Polsce. Zwłaszcza, że tutaj Ksenia Olkusz nie skupiła się tylko na fantastyce grozy, ale właśnie wyszła poza nią po raz pierwszy, pokazując tak naprawdę to, że groza jest o wiele większa niż się wielu osobom wydaje. I te prace właśnie również udostępnimy naszym słuchaczom. Będziecie mogli naprawdę poznać to, co w literaturze grozy bardzo, bardzo wartościowe. No i przede wszystkim, tak jak mówimy, należy o tą naszą polską grozę dbać, bowiem nie jest to wcale mały rynek, ale coś naprawdę rozrastającego się, dużego. I wcale nie musimy się wstydzić tego, że nie mamy własnych fajnych tradycji w tej literaturze, bo mamy, uważam, że mamy. Mamy jak najbardziej i mówią nam o tym legendy starosłowiańskie, legendy staropolskie i też y, późniejsze rzeczy dotyczące powieści okultystycznych... Y, mówią nam o tym pisarze pokroju Remonta, czy też Słowackiego, którzy też parali się bądź co, bądź grozą. I teraz też ten rozrastający się ciągle gatunek, ten rynek gatunkowy literatury grozy, zwłaszcza, że mamy tutaj do czynienia z takim, z takim mitem, który, który jest moim zdaniem straszny, że to polskie środowisko jest małe, że nie mamy dużo autorów, otóż mamy. Na polskagroza.pl możecie zauważyć 50 blisko, a no bo nawet już ponad autorów grozy współczesnych i też e, wcześniejszych. E, takie zestawienia, jak to wspomniane karpenoktem czy też w pracy Aksan pokazują, że ten rynek i to zjawisko jest naprawdę wielkie i często nawet sami nie wiemy, czy że właśnie czytamy Grozę, a mimo wszystko ona ciągle jest wokół nas i w nas i ciągle żyje. My oczywiście dzisiaj tak ogólnikowo o tych opracowaniach dotyczących literatury Grozy, ale kiedy przyjdą różnego rodzaju czasy na uściślenie pewnego typu, czy to książek, czy też podgatunków tej literatury, będziemy sięgać głębiej do tych prac i przytaczać wam też ich fragmenty, a z drugiej strony te opracowania przecież mogą wpłynąć bardzo fajnie na ogólną dyskusję na temat horroru, do czego oczywiście namawiamy. Wszyscy doskonale znacie zespół de a jeśli nie znacie, to jesteście ignorantami muzycznymi, jak twierdzi Krzysiek. Dlatego teraz e, chciałbym wam zaproponować e, ich jeden kawałek tej grupy rockowej z 76 roku. Kawałek nazywa się Lull Baby, jest taki kołysankowy z tych, które ja zapowiadam, i. Cóż to dużo mówić. Posłuchajcie. Sebastian, witamy Cię po przerwie, nie było Cię z nami, haha, jedną audycję aż. No, <głos> coś <ci> się podziewałeś. <głos> coś Ty robił przez ten czas. To znaczy, no to już to chyba taki standard, że co drugą audycję jestem z Wami. Zawsze coś nam wypadnie. Gdzie się podziewałem, Straszny Ważne, że byłem... jesteś, ważne, że jesteś. <głos> no dokładnie, strasznie byłem, że tak powiem, zarobiony, jeżeli chodzi o przygotowanie urodzin oka trzeba było logistycznie tam wszystko załatwić. Był też plan wyjazdu tutaj na konwenty do Poznania, na Polką. Niestety jednak ze względów technicznych nie dojechałem. No, także... szkurde, bo chcieliśmy Cię zapytać o to, gdyż właśnie nasza poprzednia audycja miała miejsce przed tym wyjazdem Twoim. Tak, tak wiem i powiem Wam, ja za bardzo nie chcę o tym rozmawiać, bo znowu mi się wszystko <śmiech> przypomni, po prostu temat jest taki, że Auto totalnie mi się rozsypało praktycznie w dzień no. wyjazdu, i no i siłą rzeczy nie dojechałem, niestety, nie? No. Także szkoda, też żałuję, no ale cóż, no zapewne się, zapewne się spotkamy jeszcze w tym roku. No, tak, tak, tak no. wygląda. No. Tak, mam ja nadzieję. tak, Ja tak myślę, że kurde, no powinno to się stać. No, powinno się to stać. Myślimy że... na kwasonie, prawda? Może uda mi się być na kwasonie, nie chcę tutaj, wiesz, na 100% obiecać się tego ale już widziałem właśnie dzisiaj w sieci film, trailerek, festiwalu, bo bardzo fajnie to wygląda. Nie wiem, czy widzieliście. No, udostępniliśmy, Widzieli. tak. A, no to sami widzicie, jak jestem do tyłu w niektórymi A wcale nie? wcale nie aż tak, bo trailer tak naprawdę miał premierę dopiero ostatnimi dniami, więc nie jest, nie jest to jeszcze jakaś duża zaległość. Także my też trzymamy na rękę I na pulsie, ale i, może nie, nie aż tak co ci, do sekundy. No, ja akurat widziałem go na stronie pioska Kulpy, także cieszę się że ba, bardzo, że będzie. No i to jest jeden z takich głównych powodów, dla których warto byłoby tam pojechać. No ale jak będzie, to zobaczymy, bo jeszcze powiem szczerze, jeszcze jest właśnie horror day we Wrocławiu chyba tydzień wcześniej, albo tydzień później. I jednak to też jest jakieś tam wyzwanie finansowe i logistyczne, żeby to ogarnąć wszystko. Wiadomo, człowiek ma też swoje jakieś tam zawodowe i, i prywatne stawy i nie wszędzie można być tam, gdzieś. się chce, prawda? No ale zobaczymy. Oczywiście. No, w każdym e... bądź razie tutaj... Mm -hmm zaproszenie i miejsce masz. Tak, kibicujemy się, żebyś dojechał. <grym> no to już z Krzyścia się mówiłem, mówi, że noslek już szykuje, także także To najważniejsze, że jest gdzie spać w razie czegoś, a, a jak będzie, to zobaczymy, dokładnie. Słuchajcie, może tradycyjnie w takim razie kilka słów o, odnośnie nowości. No, tak, bo ty akurat tutaj trzymasz rękę na pulsie dużo bardziej niż my trzeba powiedzieć. No, staram się być na bieżąco, żeby też fanów na oku informować o wszystkim. E, na początek może zakażenie, z e, gmolka. Właśnie, e, właśnie, to jest książka, która mnie cholernie interesuje. Tak, e, dotarła do mnie praktycznie na dniach dopiero, także też, żeby z nią się jeszcze nie zaznajomiłem dokładnie, nawet nie zacząłem jej, jej czytać. Czeka w kolejce, na pewno opinia się pojawi, ale cieszy się już dużym zainteresowaniem, no i tutaj należałoby pochwalić Zygmorka za wydanie no takiej cegłówki bo jednak tamtych stron jest dosyć dużo i antologia po kłosie czy książka e, Borowca właśnie był opowiadań były dosyć cięższe zaś tutaj kopaki, o to idą już e, w poważniejsze tematy jeszcze bardziej i bardzo fajnie bo rodzi nam się całkiem e, ciekawe wydawnictwo także, no także myślę że o tym porozmawiamy aby wytrwało na rynku no owy, owy, no bo to sytuacja jaka jest wiadomo zresztą już pewnie nie raz o tym rozmawialiśmy drugim, drugim fajnym tematem jest, eskurenzy puścił w końcu długo oczekiwany The Walking Dead zejście jest to oczywiście rzecz o, o nieumazłych o nie, o nie jest <śmiech> <śmiech> tak myślałem, że Krzysiek się ucieszysz, bo panem jesteś tych tematów i tutaj kilka słów chciałem powiedzieć, bo dosyć Okładka okazało się, że jest kontrowersyjna. Są fani, którzy są przyzwyczajeni do wcześniejszych wydań i jakby tak już przywykli do tego, zaś to, co pokazał SQN na początku, jak tylko się ukazała okładka, no to gdzieś tam fala różnych komentarzy się w sieci pojawiła. Byli tacy, którzy mówili, że to w ogóle odejście jest od, od dotychczasowego cyklu, że ta okładka w ogóle jest jakaś taka bardziej komiksowa, nie ma tego klimatu co wcześniejsze serie. I SQM tutaj dosyć mocno się tłumaczył, że to przecież to jest nowy, nowy temat, prawda? Tamta logia została zamknięta. Autorzy ci sami, ale zaczynają na nowo, że tak powiem, ciągnąć temat The Walking Dead. I moim zdaniem bardzo fajnie wygląda ta opłatka, jest rewelacyjna, Z treścią zobaczymy jak będzie, bo chyba też ją dostałem, jeżeli dobrze pamiętam, w czwartek dopiero, także będzie to poczytać w najbliższych dniach jak najbardziej. No ja od siebie mogę powiedzieć, że faktycznie okładka mi się też podoba, także tutaj nie mam akurat uwag, może akurat ludzie przyzwyczajają się swoją drogą do pewnego rodzaju serii książkowej i później są zadowoleni, kiedy one ładnie wyglądają podobnie do siebie na półce, ale myślę, że warto też czasem coś zmienić i tutaj akurat jestem na tak. No, ja Ci powiem, że ja także, tym bardziej, że obejrzałem sobie ją dokładnie, powiadomo inaczej, to wygląda troszeczkę gdzieś tam w necie na, na zdjęciach, a inaczej, kiedy już y, książkę trzyma się w ręku. Bardzo ładnie wydana, z zakładkami. Y, dziwić może troszeczkę y, z tyłu opis i reklama serialu telewizyjnego, no, ale to gdzieś tam pewnie względy jakieś handlowe prawda, i umowy y, wymagały, żeby też informacje puścić i w gruncie rzeczy czasami człowiek y, może odnieść wrażenie, że nie wiem czy czyta zajawkę, czy reklamę serialu, nowej serii, czy, czy książki, prawda? Ale, ale ogólnie wygląda bardzo przyzwoicie, bardzo fajnie, na dobrym papierze. Eskolen bardzo ładnie to wydał. Także ja też nie rozumiem e, tych głosów właśnie, że to jest jakaś taka, powiedzmy sobie, może nie to, że totalna komercja, ale jakaś aż, aż za ładna ta okładka, za bardzo napaćkana, na, na za dużo jakichś szczególików, przerysowana i tak dalej. No ale przecież okładka też ma przyciągać oko, prawda? a przynajmniej jeżeli chodzi o facetów a przynajmniej ja jestem wzrokowtem e, także pierwsze co to, to opłaka jest zawsze jakimś tam e, plusem który, albo powodem dla którego książkę z spółki w księgarni a tutaj myślę, że w poznaniu do wcześniejszych serazji wygląda nawet korzystniej w tym przypadku także i to chyba byłoby tak naprawdę chłopaki wszystko jeżeli chodzi o takie typowe nowości z ostatnich dwóch tygodni, na ostatniej audycji też obiecałem wam, że postaram się przygotować zapowiedzi wydawnicze do końca roku z wydawnictw i tutaj niestety nie podołałem. Mam kilka rzeczy wypisanych, kilka rzeczy będzie bardzo ciekawych, ale w czym jest problem i do tego przejdę może później. Z wydawnictwa na swoich stronach nie pokazują niestety jakichś tam dalekosiężnych planów, prawda? Max gdzieś tam na przykład informuje w postach tylko, jakie mają plany wydawnicze, oni już chyba nawet do końca przyszłego roku coś tam wrzucili, co ma być wydane, zaś na stronach wydawców yy, zazwyczaj to jest miesiąc maksymalnie, tam chyba do końca października, z tego co widziałem, do przodu, yy, ale kroi się kilka fajnych rzeczy. Zacznijmy może od Albatrosa. Yy, Albatros od jakiegoś czasu, cały czas znawia w nowej szacie graficznej z ilustracjami czy z okładkami i dalka Koturka Kinga i kilka ciekawych rzeczy tam się pojawi, oni w tym roku powinni skończyć mnożną wieżę, cały cykl bardzo ładnie wydana z twarnej oprawie na świetnym papierze, będzie między innymi kości, będzie desperacja, jeszcze chyba kilka tytułów i kunca coś też z tego co widziałem planują. Także w się tak naprawdę żadnej nowości jakiejś wielkiej nie będzie, ale ciągną na, na master Kinga i wszyscy ci, którzy chcieli sobie powiedzmy skompletować, o ile się da skompletować książki Kinga, to no, mają ułatwione zadanie, prawda? No wiesz, zawsze Także fajnie, tak że tak niektóre wznowienia się pojawiają, bo niektórych pozycji czasem zaczyna brakować na rynku, więc no, co jakiś czas można odświeżyć. Takie właśnie wydawnictwo. Tak, nazwiska. dokładnie. A tym bardziej różne wydawnictwo wydawało, Albatos też tą szatę często graficzną zmieniał, a teraz wszystko idzie bardzo fajnie jednym cyklem i naprawdę bardzo ładnie to się prezentuje, jeżeli ktoś czyta i zbiera książki. Bardzo fajnie to na półce właśnie wygląda. Tak, ja e... widziałem ostatnio. Mhm obwoluty nowe do, okładki nowe do nowej mrocznej wieży, to znaczy do nowego wznowienia e, tak. tych książek Aha. i też muszę powiedzieć, że bardzo pozytywnie mną to wstrząsnęło. Świetne, świetne naprawdę. Tak, zdecydowanie, tu się z zgadzam, zdecydowanie lepsze niż przed kilku lat, prawda, gdzie albatros pierwszy raz wydawał, w Noczną Wieżę, ale tu też jest zupełnie inne wydanie, bo to tak jak mówię, twarda, naprawdę gruba okładka, na świetnym papierze zupełnie innym niż takim tradycyjnym. Zresztą książki te gdzieś tam w konkursach Oka będzie można wygrać niedługo. Także super to wygląda. Jeżeli chodzi o wideografa, moje ulubione wydawnictwo, szykuje nam się cały czas Stefan Darda, Zabijmy Tato. Z tego co wiem, gdzieś tam troszeczkę znowu jest delikatny poślizg i nie wiem czy we wrześniu oni zdążą to wydać, ale na pewno w tym roku będzie, przynajmniej taki mam, takie słyszałem zapewnienia. I będzie Andrzeja Waldziaka, siódma dusza. To jest typowy taki horror już i tutaj chciałem chwileczkę przy tym zostać, ponieważ ta książka, podejrzewam, ona wywoła wiele Z yy, Nią będzie tak troszeczkę może jak z książką yy, Ladeckiego chodząc klasy B, a to dlatego, że historia Siódmej Duszy jest taka, że grupa przyjaciół przybywa do opuszczonego domku w lesie. No i tam ten weekendzik czy tydzień, jak mieli przybywać, wiadomo, on bardzo szybko przeradza się w prawdziwy chodor. Także schemat jest taki oklepany, bo tak naprawdę Ewident. powiem Wam, ewidentnie tak. On faktycznie wygląda tak jak połowa filmów, prawda, tych typowych horrorów gdzie właśnie grupa przyjaciół wpada na weekend, czy tam skautów, czy innych kolesi. No i zaczyna się jazda, nie? O ile dobrze tutaj jak zrezygnował z facetów z siekierami i z piłami, czyli nic takiego nie będzie, ale sam dom i ta cała, powiedzmy sobie, gro, groza, po części też magia, która gdzieś tam e, wstępuje i w którą wplątani są w tą całą akcję głównie bohaterowie, Fajnie to się czyta, jednak cały czas gdzieś tam w głowie siedzą skojarzenia, skądś to znam, pomimo, że autor stał się naprawdę nawrzucać dużo pomysłów, dużo akcji i czasami, powiem wam szczerze, że miałem wrażenie, że aż tego jest za dużo, no bo jakieś tajemne przejścia, jakieś powiedzmy sobie, nie wiem, głuche telefony, jakieś tam chlboty, jakieś yy, duchy. Także nawalił, ile tego wlezie, w 300 coś nicową książkę i myślę, że ci, którzy lubią tego typu tematy, prawda, gdzie tam kilkoro przyjaciół musi przeżyć, a nie jest to wcale łatwe. Im się ta książka spodoba, coś będą tacy, którzy pewnie powiedzą, no co, nic, nic ciekawego. Jednak tutaj na obronę Andrzeja Wadziaka mogę powiedzieć, że on to, on to dosyć fajnie zrobił i, i warto chyba sobie przeczytać to, coś podobnego przynajmniej, co widzieliśmy na niejednej chwili. Także cała ta książka tu będzie, też będzie o niej głośno podejrzewana, Tym bardziej, że jest świetna okładka, też dawka Kocunka właśnie. Wideograf już chyba dosyć na, mocno się związał e, ze studiem. E, także moim zdaniem bym powiedział chyba nawet najfajniejsza okładka, jeżeli chodzi o wideograf w tym roku, no, ale wiadomo książkę po okładce się nie ocenia. E, ocenią czytelnicy, jak e, dostaną ją swoje ręce, i będą mogli zapoznać się z treścią. Pytanie, jace, jaka też to jest paczka przyjaciół? Czy to jest taka typowo filmowa, gdzie występuje tam wiadomo głupia blondynka, mięśniak i tak dalej? Czy też to jest paczka przyjaciół taka w stylu bardziej polskim w stylu książek nidziulskiego może? Ty, typu wakacje z duchami, że są jacyś, jacyś ludzie, którzy rozwiązują razem pewną zagadkę? I to, I to też. By było to, to jest takie więc. właśnie wymieszanie, bo on tutaj się starał to młodzież zrobić bardzo nowoczesną, czyli wiadomo jakieś na smartfony, telefony, ale jest też, tu mo mogę zdradzić, jest, jest też je jedna z bohaterek, która jest medium. I to dodaje powiedzmy sobie takiego fajnego klimatu tej całej książce, chociaż to nie jest głównoplanowa chyba postać. Tam ciężko znaleźć w ogóle kogoś, kto dowodzi, prawda? No cóż może jednego tam kolesia, który dosyć szybko zostaje, że tak powiem brzydko załatwiony prze, przez ten dom. E... To długo się nie narządził. Nie, no faktycznie no chyba, jeżeli dobrze pamiętam, to już pierwszy wieczór już się zaczyna już się zaczyna akcja. Także, no tak jak powiedziałem 300 stron jakoś tych wszystkich efektów i pomysłów autora jakoś trzeba było to zmieścić, także że długiego rozpisywania się na początku też nie mamy. Bardzo fajnie klimatycznie na pewno się zaczyna bo to jest taki skok, powiedzmy, do przeszłości, bo chodzi o to, że y, główny bohater y, podziedziczył po dziadku ten domek i to, to, co się dzieje z tym dziadkiem, jest właśnie pokazane w pierwszym rozdziale. I to ma bardzo fajny, świetny klimat. Później zaś się zaczyna już typowa taka, powiedzmy sobie, jazda z tych filmów y, amerykańskich. Ale tak jak powiedziałem, będą, będą fani tego typu literatury i będą tacy, którzy powiedzą, że to nic ciekawego i to chyba czytelnikom trzeba zostawić do oceny tak naprawdę. Czyli ciekawa książka, która nie zostanie bez, bez echa, można powiedzieć. Oby. Zresztą, zresztą wydaje by... mi się, że książki akurat wideografa są książkami, które no nie pozostają bez echa. Tam akurat naprawdę wideograf jednak, ja przynajmniej z tymi książkami, z którymi się zetknąłem, zawsze, no po prostu mój odbiór jest bardzo pozytywny. No nie spotkałem jeszcze tam słabej książki. Co prawda nie jestem jakimś superznawcą całości wydawnictwa, ale naprawdę rzutuję to, co przeczytałem tylko na plus. No ja, ja powiem wam, że podejrzewam, że decyzje będą na plus i będą na minus. tutaj dosyć Dosyć wideograf, że tak powiem, zaryzykował troszeczkę, ale no zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jakie opinie będą, będzie zbierała książka cały czas. No i drugi temat taki, chciałem wam powiedzieć, że ostatnio właśnie pochodziłem sobie po stronach wydawnictw, w związku też z szukaniem e, tych nowości i zapowiedzi na przyszły rok i... Ja sobie pomyślałem, że powiedzieć trochę o, o tym, jak, jak te strony wyglądają, bo nie wiem, czy wychodzicie po stronach wydawnych, czy słuchacie... No, na przykład szukacie, Szukacie. No to pewnie wiecie, że te strony wyglądają różnie, prawda? I tak może zacznijmy według mnie taki mały ranking od tych najlepszych stron. Moim zdaniem najfajniejsza strona wydawnictwa, jaka jest to jest wydawnictwo Mag, kolorowa farba grafiki świetnie rozwiązana. Eee, łatwy dostęp do praktycznie wszystkich książek, do recenzji, do opinii o tych książkach, do fragmentów. Jest rewelacja. Naprawdę bardzo fajna stronka. Bez problemu można znaleźć jakikolwiek tytuł tam. Eee, podobnie jest, jeżeli chodzi o grafikę, na przykład z tym wydawnictwem Nowa RS, z tym, że tam znów znaleźć tytuł, to trzeba troszeczkę się naszukać. Tam bardzo fajnie graficznie to wygląda, bo gdzieś mamy duże, duże oblaki, jeżeli chodzi o okładki ruchome tła i tak dalej, zaś, żeby znaleźć książkę, to jest dosyć taki y, problem. No, już na przykład Albatros. Typowa taka strona, powiedzmy sobie, wydawnicza, czyli nie jest za dużo napaćkane, nie ma też za mało informacji, ale bardzo, ale, ale bardzo fajnie konkretnie, konkretnie i przejrzyście y, to wygląda. Także to jest, y, też polecam y, tą stronkę, łatwo tam znaleźć. No i jeszcze zysk tam zostaje, także bardzo czytelna i stonowana strona, pomimo też, że nie ma jakiegoś tam na tłoku takich y, grafik. I to, co mnie zastanowiło też, kilka wydawnictw zrobiło sobie lifting stone, czyli też były powiedzmy sobie na tym takim jakościowo można powiedzieć w starszym poziomie i tutaj Rebis, czy wydawnictwo Jaguar na dzień dzisiejszy bardzo świetnie te strony wyglądają, naprawdę i to są świeże strony, gdzieś tam powiedzmy temat nie wiem, dwóch, dwóch miesięcy, mniej więcej trzech może maksymalnie, gdzie strony zostały odświe, odświeżone pod względem i wizualnym i pod względem merytorycznym, czyli pod jakimiś informacjami o autorach, o tytułach też bardzo przyjemna strona, bardzo pozytywna do do chodzenia, do przeglądania, zaś Coś... no. A tutaj powiem Ci, Sebastian, że ostatnimi czasy mm, usiłowałem sobie też odszukać na stronie wydawnictwa Zysk tej serii klasycznej literatury grozy. Tam, co wyszedł Dorian Gray, Golem i, i podaj no, no, się jeszcze no. chyba Głód Hamsuna. I powiem Ci, że tutaj mam zarzut, jeżeli chodzi o Zysk. No gdyż jakby nie ma takiej osobnej zakładki dotyczącej właśnie tej serii książek. Je trzeba sobie samemu gdzieś szukać. Jak gdyby człowiek chciał, żeby tak. faktycznie znaleźć, które pozycje się tam znalazły i rzeczywiście całą tą serię sobie wybadać, żeby na przykład uzbierać w całość czy coś takiego, to, to tego nie ma. Tu bym akurat wykonał zarzut. To jest akurat moja w tej chwili przytyczka do tego, że jednak chodzę po tych stronach i czasem coś staram się odnaleźć. No i to mnie akurat zaskoczyło w zysku. Szkoda, że tak zrobili, bo Akurat właśnie dokładnie tej serii klasyki Grozy byłem ciekaw i tam sobie coś szukałem. No czy wiesz, to jest duże wydawnictwo, oni mają, wiesz, względem tematycznym bardzo dużo tytułów i ja też nigdzie nie znalazłem jakichś informacji, żeby ta seria tej, powiedzmy sobie, typowej literatury klasycznej Grozy, żeby oni to traktowali jakoś osobno. No właśnie, na W był Amber Horror i powiedzmy można by zakładkę osobną zrobić, tam w innym wydawnictwie można by osobno zakładkę zrobić. Oni to traktują tak jak inne swoje powieści i tam nie ma, nie ma aż takiego podziału. Kiedyś, kiedyś bazy było to podzielone w Rebisie właśnie. Tam tych serii było kilka, kilkanaście. Nie pamiętam jak strona wtedy wyglądała, ale tutaj fakt, to co mówisz, tym, że no, znaleźć te tytuły to też nie jest jakiś problem. Wystarczy wpisać tytuł i, i on wyskoczy, nie? Tak, tak, tak, no ale trzeba wiedzieć na przykład. Trzeba wiedzieć, które to są. Tak, bo, bo na przykład sobie chciałbym zobaczyć, y, jakie do końca wszystkie te książki wyszły, żeby na przykład żadnej nie pominąć. No i tutaj jest akurat trochę taki kłopot, no za to apel będzie do zysku. No ja mam z kolei problem trochę On. z wydawnictwem Wideograf, to znaczy... Jak bardzo lubię... Ha, ha, chciałem powiedzieć, jak bardzo lubię wideograf, tak ich strona no woła troszeczkę o do nieba. Moim zdaniem jest taka trochę brzydka i, i chaotyczna wręcz. I fajnie by było, jakby oni sobie to poprawili, bo, bo są na tyle fajnym wydawnictwem, że no, wypadałoby, żeby mieli fajną stronę też. Tak, zgadza się. To, to właśnie chciałem powiedzieć o dwóch stronach, które mi się nie spodobały. Eee, I pierwszą stroną jest strona na pliki. Eee, za dla mnie, taka ogól, ogólnie może mówiąc, żeby tam jakoś też y, w słówku na, na chłopakach nie wieszać. Jest tam dużo do zrobienia, ale to co Michał mówi, że wideografie to już jest dokładnie y, słabo to wygląda i jak bardzo lubię to wydawnictwo, to tutaj muszą dostać po głowie, bo powiem Ci, że wszedłem sobie nawet ostatnio na zakładki o autorach. To nie że połowy tych autorów nie ma, których oni wydają w tej chwili, to reszta, która jest, często są już informacje o ich pozycjach wydanych, o książkach wydanych, tym już nieaktualne, prawda? Przypominam właśnie to, o czym też mówisz, że mało estetycznie ta strona wygląda, ona jest taka blada, malutkie zdjęcia gdzieś tam, prawda, jakiś opis. No ogólnie strona im kuleje, to się zgadza. I tutaj, tutaj właśnie chciałem powiedzieć, o może tu warto ap apel do widografa właśnie. też, tutaj tak, tutaj tak, tak, ja swoją drogą. na tą stronę, bo przecież są... W fajnym wydawnictwem wydają dużo książek w naszych klimatach i warto, żeby też gdzieś tam to oko przyciągało. Prawda? No owszem, no tutaj szkoda właśnie tego, szkoda samych autorów, żeby no właśnie, jeżeli ktoś wchodzi na stronę wideograf, bo jest zainteresowany na przykład jakimś autorem i chce zobaczyć, czy jeszcze jakieś inne jego książki się ukazały, wiadomo, że to po internecie to teraz też nie jest problem, żeby tam odnaleźć sobie to gdziekolwiek indziej, ale mimo wszystko, no jest wydawnictwo, patrzymy, zresztą od autora do autora w, na stronie jednego wydawnictwa łatwo na przykład wejść, przejść i to byłoby też in plus dla wszystkich autorów. Gdyby tak było to wszystko uzupełniane, byłoby to na pewno dużo bardziej pozytywne. No, ciekaw jestem, czemu tak brakuje czasu wideografowi, bo tak chyba by trzeba było to nazwać, bo nie wiem, czy oni celowo tak po macoszemu tę stronę traktują. Znaczy nie celowo, może po prostu, wiesz, może trzeba im temat naświetlić, po prostu jeżeli ktoś z videografa będzie słuchał naszej audycji, to może to może gdzieś to przekaże dalej i się hmm. za to wezmą, bo faktycznie myślę, jeszcze, że, myślę, że nie chcę strzelać, ale ja chyba, <śmiech> nawet, chyba nawet z musa na przykład tam nie widziałem, w ogóle oni wydali ta, ta, tak dużą ilość w tej chwili różnych autorów, na pewno nie ma... Tych ostatnich, jeżeli chodzi o literaturę grozy. Olgi i chyba nawet nie ma, jeżeli się nie mylę. Także ta zakładka z autorami to jest normalnie masakra dokładnie. Jej. No a ogólnie też, że tak powiem, dupy nie urywa, nie? No, bardzo niedobrze, niedobrze. No niedobrze, no, ale może rzecz. się zmienić. <laughs> nie Drogi, nie, nie Drogi. zawsze jest fajnie, miło i przyjemnie czasami niestety trzeba gdzieś wytknąć jakieś błędy, niedociągnięcia niezłośliwie oczywiście prawda, ale ważne przeszkodzi nam o to samo dokładnie, drogi wideografie, poprawcie stronę prosimy <głosy> <głosy> dokładnie, zgadza się no i jeżeli chodzi powiedzmy sobie o, o te stronki, po których chodziłem kto nie był to jeszcze raz zapraszam na stronę Lewisu Jaguala, naprawdę bardzo fajne, odświeżone strony, bardzo ładnie wyglądają tyle odnośnie stronek, tyle odnośnie zapowiedzi nie wiem, no temat oka, uro urodzin chyba jeszcze No pewnie, pewnie właśnie miałem zbyt. mówić, jak tam się toczą 30 urodziny, kurczę. To jest dobre świętować urodziny. Trzecie tak, z czasu. Znaczy, no, trzecie. trzecie. Trze <laughs> widzisz, to, widzisz, mocno. widzisz, widzisz ile, ile już życzę, tobie. <laughs> już przyszłość widzę, jest medium i. i za 30 lat okiem na chorobę, to będzie dopiero serwis. Ja ostatnio Wiesz, różne rzeczy wieszczę, tak więc. Może faktycznie. <laughs> Może faktycznie to wtedy będzie ta strona inaczej wyglądała, bo już będę na emeryturze wtedy, będę miał więcej czasu. <grystanie> Także... <grystanie> no jak, no jesteśmy w trakcie, w gruncie rzeczy troszeczkę uciekło mi to spod kontroli jak ostatnio rozmawialiśmy, bo tak naprawdę urodziny miały się zacząć od 1 września, one już od któregoś sierpnia trwały tam pod koniec. No już pierwsze książki gdzieś tam zacząłem rozdawać. Są różne konkursy. Ogólnie zrezygnowałem z tych takich łatwych, Są tu, tu, nie, gdzie trzeba troszeczkę się wykazać, coś tam napisać, coś, nie wiem, zrobić zdjęcie. Także na dzień dzisiejszy, z tego co policzyłem sobie, siódmy konkurs startuje o godzinie 19 z książkami Stefana, Dada, ze stałym pakietem. I z tego co widzę po wpisach, no, Stefan ma pozycję bardzo mocną tutaj u nas na rynku. Bardzo lubianym jest autorem, bo ludzie czekają na naprawdę na te książki. Ale tu mogę powiedzieć, że e, po naszej audycji, jak zostanie wyemitowana w czwartek, prawdopodobnie będzie jeszcze jeden dodatkowy konkurs ze Stefanem Dardą, e, z jego opowiadaniami. Z tym, że do wygrania będą, bo dzisiaj rozmawiałem akurat ze Stefanem, dostał już e, Antologie Zajdlowskie, gdzie właśnie są wszystkie nominowane opowiadania, jakie były do Nagrody Zajdla, są także to opowiadania jego. I te książki będzie można otrzymać z dedykacją, z autografem I nie muszę mówić, że te książki są ogólnie nie do kupienia na rynku. One są wydane tylko praktycznie gdzieś tam dla, dla pisarzy, dla osób no, no, nominowanych, dla działaczy. Także kilka tych książek będzie, tak. Jeżeli ktoś ma świla, powiedzmy, na punkcie książek Stefana Dawdy, tak jak ja, to no chyba obowiązkowo trzeba będzie powalczyć o to. Bardzo fajny konkurs się nam szykuje, więc... Dosyć popularny też konkurs jest, chociaż ja się tutaj troszeczkę tego bałem, to jest konkurs sprzękiem piosowskim na. No właśnie, to miałem pytać, bo jestem strasznie mm -hmm. ciekaw tego, jak ludzie zareagowali i czy jest taki jakiś sensowny odzew na napisanie wspólnie z Piotrkiem, z Sprzękiem opowiadania. E to znaczy, to nie jest taki odzew jak na konkursach na zasadzie za lajku i udostępnij na tablicy, prawda? Nie wymagających faktycznie od, od uczestnika żadnych jakich powiedzmy sobie większych zadań, pomyślunku Wszystkich i mamy, ale przyszło, przyszło około 20 opowiadań, Ten konkurs dzisiaj się kończy, także Te najmocniejsze jeszcze dojdą większość już e, mam przeczytane przesłałem też e, właśnie e, autorowi bo będziemy razem tutaj wybierać i powiem wam, że naprawdę są fajne nie ma, nie ma tak, że są jakieś opowiadania słabe, totalnie odstające gdzieś tam mocno one się różnią w gruncie rzeczy bardzo często pomysłem ja może nie powinienem mówić, bo jeszcze no, czekamy na te opowiadania, jeszcze mamy do 12 troszeczkę czasu, ale swoje typy na przykład już mam, one się ukażą w ramię. Wcześniej postaram się je wrzucić na blog Oka i zobaczycie, że ludzie mają naprawdę rewelacyjne, świetne pomysły, które potrafią ugrać w trzy strony tekstu praktycznie z kilku zdań. Także bardzo fajny konkurs, właśnie po części także, także zorganizowany z wideografem, więc Dzieje się, dzieje się, jak najbardziej. Fajnie, to cieszy. No, a co, no, planujemy do końca miesiąca, ale z tego, co widzę, to chyba, to chyba się przedłuży że nie wiem, kiedy te urodziny się skończą, bo jak książek zabraknie, ale. No, w przyszłym roku, to, to... jak będę w następnym roku tak testować, to też te, te, te się skończą. No właśnie, a, nie ja tam widziałem, że Krzy Krzysiek tam startuje, ale Ciebie, Michał nie widziałem żadnym, także. <laughs> Musimy poza tym no, pogadać o tym. <laughs> Albo stwierdziłem, że nie będę tak wiesz po kolesiowsku startował. No bardzo cię przepraszam, Zacz, ja startuję to zawsze jest takie takie I dalej nic. No, aha, ale jesteśmy nawet nie na półmetku, także wiesz, szanse jeszcze są, nie? Musisz się bardziej no zaangażować. Jeżeli mnie namawiasz, to, to, jest, to może wezmę udział jednak w końcu. To ja, ja nigdy się nie stałem jakiegoś tam kolesiowska stosować, prawda? Ale, no, dlaczego nie? Zobaczymy, będą na przykład. <laughs> no właśnie, Krzywik jest najlepszym dowodem, że pomimo znajomości nie jest chopsiów. No ale w gruncie rzeczy, e, pisząc odpowiedzi na każde zadanie, chcę to, chcę tamto, w tej formie, no to ciężko coś wygłać. <laughs> no, także, no, chyba wszystko ogólnie dzisiaj, co miałem wam do przekazania. No zapewne widzimy się w takim razie na kwasonie, taką mam nadzieję, a słyszymy z pewnością Wcześniej w kolejnej w edycji kolejnej, tak, Misterium Grozy. Dzięki Sebastianu za dzisiejszy wieczór, Dziękuję też że pewnie nasi słuchacze, bo z tego co słyszałem to też lubią rozmowy z tobą, więc tutaj tym bardziej nas no to proszę, też cieszy. To, to, <laughs> to mnie to pojechałeś bardzo miło, także cieszę się. Zacznie, bo myślałem, że jak ja wchodzę, to wszyscy przyłączają tam na Radio Matija jakieś inne. Znowu ten Sebastian Sokołowski, co on pieprze, no. Dzięki, Sebastian. No to... Bo mi szlalka wodę wywaliła i temat w kacie. To trzymaj się i do no. zobaczenia. No na razie, cześć, no. pozdrawiam. Hej, Hej. Hej. A teraz... Przed Wami coś ciekawego, mianowicie utwór y, kojarzony i chyba najbardziej znany y, z, od y, grupy Scorpions, Wind of Change, w troszeczkę innej formie, mianowicie jest to kołysanka y, wykonana y, przez Twinkie Twinki, Little Rockstar. Co, ktokolwiek to jest, jest to y, użytkownik y, YouTube'a i też pewna chyba grupa, która y, właśnie takie y, kołysanki robi. Nie jest to też pierwsza ich kołysanka związana ze Skorpionsami I tutaj specjalnie dla Was coś ciekawego, czyli Wind of Change wersji kołysankowej. Nie tak dawno na polskagroza.pl ukazał się tekst Marty Sobieckiej Lady Basement Krwawa Piwnica w Sopocie. Dotyczy on miejsca związanego z naszym ulubionym gatunkiem i też takiego bardziej rozrywkowego, bowiem chodzi tutaj o czyste straszenie ludzi. Miejsce, w którym do którego możesz pójść, aby się wystraszyć. No wielu by się pokrypało w głowę, ale wielu by też chętnie z takiego miejsca skorzystało i też tak jest w istocie, bowiem dużo ludzi, jak się okazuje, bardzo takie rzeczy lubi i bardzo, bardzo lubi wchodzić do takich, do takich dziwnych pomieszczeń, w których są i postaci znane z filmów i też czasami jakieś zagadki do rozwiązania. Marta tutaj wspomina o dużo o, o strachu jaki czuła faktycznie, że, że ciarki, że czuła to podniecenie, że gdyby nie była tam ze swoim partnerem, to, to prawdopodobnie nie wie jak, jak by to się skończyło. Dużo zdjęć tutaj nie ma, ponieważ piwnica w Sopocie bardzo strzeże swoich, swoich sekretów i bardzo dobrze, więc... Takie miejsca są o tyle ciekawe, że to nie tylko w Sopocie mamy taką właśnie atrakcję, ale i też w innych miastach w Polsce. I tutaj możemy na przykład wyróżnić Asylum Dom Strachu w Katowicach, który kiedy dodawałem jeszcze go do listy na polskiej grozie, był dopiero przed otwarciem, chyba już jest otworzony, razy sprawdzić. Sami to sprawdzimy właśnie? Sami to sprawdzimy, a tymczasem póki Krzysiek e, sprawdza, powiem jeszcze o e, Muzeum Horroru, który jest w Wojnowicach i też jest to pasjonujące miejsce, bo związane już bezpośrednio z gatunkiem pokulturowo, mamy wszystkie ciekawe postacie e, związane z e, no głównie filmem było, nie było. Okazało się, że asylum Dom Strachu jak najbardziej już działa i można rezerwować sobie swoje wypady do tego miejsca. Wszystko na stronie www.domstrachow.pl No i następnym takim miejscem, którym, do którego warto pójść, jeśli jesteście w okolicach Krakowa, to jest Lost Souls Alley i tam też byłem niedawno zaproszony przez e, idącego ulicą e, floriańską, bodajże Krugera, <gry> który, który wręczył mi ulotkę. E, w stronę mają ciekawą, bo trzeba www.lostsoulsalley.com i tam też e, trzeba sobie poświęcić latarką e, na tej stronie, którą zresztą można wyłączyć, ale, ale nie polecam, bo, bo, bo to jest bardzo fajny pomysł. E, I tutaj też można przeczytać dużo o tym miejscu i też się zapisać do zwiedzania co też no, jak najbardziej polecam bo to są ciekawe przeżycia jest jeszcze jedno miejsce, o którym, chci o którym chcielibyśmy z Krzyśkiem powiedzieć i tutaj oddaję na chwilę mikrofon Krzyśkowi, bo się aż wyrywa. No tyle się wyrywam, że nasza grupa tutaj, można powiedzieć, Misterium Grozy była troszeczkę związana przy promocji tego miejsca, promocji w postaci filmu reklamowego. Było to miejsce i jest nadal, zwane Project Escape. I jest to już może nie taki dom strachów jak wszystkie z tych trzech wymienionych wcześniej przez Michała, bowiem w tamtych miejscach chodzi bardziej o to, żeby pójść, zostać zamkniętym w jakimś tajemnym pomieszczeniu i właśnie oddać się tej grze ze strachem, którą tam proponują twórcy. A druga sprawa związana właśnie z Project Escape jest taka, że mamy do czynienia z tak zwanym Escape Roomem, czyli pomieszczeniem, w którym jesteśmy zamknięci na godzinę czasu i mamy tę godzinę po to, aby odnaleźć sposób na wydostanie się z tego pomieszczenia. Jest to też pewnego rodzaju gra ze strachem, bowiem w ciągu tych 60 minut mamy do rozwiązania dużo ciekawych zagadek, niektórych, niektórych również też po części troszeczkę makabrycznych, przynajmniej tak było w pierwszej edycji Project Escape. W tej chwili jest druga edycja, w której jeszcze nie braliśmy udziału, no ale wszystko jeszcze przed nami, a oczywiście każdego z Was zapraszamy. Tutaj akurat mamy do czynienia z zabawą jednocześnie taką y, troszeczkę emocjonalną, a z drugiej strony bardzo intelektualną, bowiem, żeby wydostać się z tego pomieszczenia, no musimy się troszeczkę też nagłówkować, no i nie mieć dwóch lewych rąk, ponieważ tutaj akurat umiejętności takie zręcznościowe też y, mają swoją cenę w y, kwestii tego, żeby wydostać się z tych pomieszczeń. No a jeśli się nie wydostaniemy, to prawdopodobnie dostaniemy sprzedani na organy. Y Oczywiście film, który nagraliśmy w e, Escape Room e, będzie też dostępny na naszym fanpage'u już niedługo. No i też e, bardzo możliwe, że dodamy też film drugi z e, loopersów, tak zwanych, <grych> związanych z e, tym filmem. Też zobaczycie nas e, w troszeczkę innych rolach. Sama idea w ogóle takich miejsc strachu jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawa dla wszystkich e... Fascynatów literatury Grozy, czy też filmu Grozy, bowiem no, mamy tutaj z czymś takim do czynienia na żywo i sami możemy sprawdzić, na ile my jesteśmy odporni nerwowo na różnego rodzaju hece, które w takim miejscu nas mogą spotkać. Oczywiście akurat czytając również tutaj artykuł Marty, o którym Michał wspomniał i od którego wszystko się zaczęło, czyli Blady Basement w Sopocie. Jest też na przykład takie jedno zdanie, które wpadło mi w oko i które warto tutaj przytoczyć, w jaki sposób sami właściciele tych miejsc radzą sobie na przykład z paniką, która jak tutaj zostało wspomniane jest zaraźliwa, że tak sobie pozwolę zacytować, wymiana zawiasów to codzienność, zdarza się nawet, że uczestnicy w panice taranują drzwi, bo nie mogą znaleźć klucza, nie wspominając o elementach dekoracji, które wymieniamy regularnie. Już samo to zdanie jakby nakreśla tę te ideę tego miejsca, że ono naprawdę oddziałuje na ludzką psychikę i bądź co bądź, no, jakieś pokłady strachu, takie bardzo, bardzo głęboko w nas ukryte, potrafi wywołać. Czyli mamy do czynienia z grą ze strachem, z horrorem na żywo. No i w sumie, co powiedzieć, dalej spróbujcie sami, bo gra jest warta świeczki i też zabawa przednia, bo strach, nie jest wcale złą emocją wręcz przeciwnie chyba wszyscy wiemy, że strach to jest coś, co powoduje, że żywiej wpłynie w nas krew, a więc też jest to bardzo fajna rzecz, bo nie ogranicza choroby serca na przykład i też nadciśnienie no co, można to, czasem, leczyć. czasem, czasem w takim wypadku to można się obawiać tego, żeby to serce nie stanęło, to tutaj akurat chyba też <śmiech> trzeba troszeczkę wziąć to pod uwagę no, też się zdarzają takie przypadki. No, no, nie, no śmierć. Nie no, zdarzyło się jeszcze, chyba przynajmniej nie w tych miejscach. Ale nie w tych miejscach, oczywiście. Zdarzają się takie przypadki śmierci ze strachu, oczywiście. Ale czy ten strach tutaj w tych blady basement i innych e, ośrodkach jest tak duży? No, nie wiem. Raczej jest podszyty po prostu dobrą zabawą, i takiej też e, Wam życzymy. O, o, o. ma dobiegła dzisiaj końca. Tradycyjnie polecanka filmowa Michała Stanowskiego, mojego współredaktora, przed Wami jeszcze na zakończenie audycji. Krzysztof korsarz Biliński mówi Wam baj y, miłych, przyjemnych i bardzo horrorowych snów. No a tymczasem jak e, zwykło się już tutaj e, mówić, moja polecanka i jest to coś e, zupełnie innego niż e, byście podejrzewali, przynajmniej większość z Was. Może ktoś podejrzewał, że jest masz na, na tyle szalony, żeby taką polecankę dać. Mianowicie chodzi tutaj o anime. Anime nazywa się Papryka. Jest to no, powiedzmy, horror surrealistyczny. I na tyle surrealistyczny, że mi osobiście głowa przy nim wybuchła i trzeba było zbierać szczątki. I też bardzo przyjemny do oglądania. I to nie jest prawda, że anime to są bajki chińskie. To są bardzo często po prostu dobre filmy. I tak też jest w tym przypadku. A tutaj będzie soundtrack, też troszeczkę surrealistyczny w swoim wydźwięku. Główny motyw muzyczny z właśnie tego filmu. I też dobrej nocy tym razem ode mnie też. Oraz surrealistycznych snów i mało surrealistycznego życia.